Miała godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Ewa Worobiec zapraszam. Funkcjonariusze CBA weszli do resortu klimatu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Na wniosek prokuratury europejskiej zabezpieczyli dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze sprzed pięciu lat. Ryszard Petru z klubu Centrum mówi, że działania dowodzą, iż Paulina Henning-Kloska dalej powinna kierować resortem. Ze świadczy tylko o tym, jaką pracę wykonała minister Kloska, czyszcząc te sprawy. W latach 2021 2022. W 2022 nastąpiły zmiany kryteria programu Czyste Powietrze, w wyniku których powstało aż 700 postępowań i dzisiaj wybadany jest, jak rozumiem, wątek korupcyjny, a to dotyczy PiSu. To tylko osłabia siłę wniosku o odwołanie pani minister. Opozycja uważa, że Centralne Biuro Antykorupcyjne bada okres od lutego tego roku do lutego tego roku, a więc również czas, gdy resortem kieruje Paulina Henning-Kloska. Mariusz Gosek Spis sugeruje, że działania służb mogą być pretekstem do tego, aby przełożyć termin rozpatrzenia wniosku o wotum nieufności dla minister klimatu. Być może to w pierwszej kolejności będzie służyło temu, żeby przełożyć wniosek nad głosowaniem w sprawie wotum dla pani minister Henning-Kloski. My dzisiaj widzimy, że liczone są głosy, wypowiedzi zarówno w mediach tradycyjnych, ale i w social mediach, szczególnie na profilu X są bardzo twarde, mocne. Te oskarżenia padają z jednej i z drugiej strony i być może Donald z swoimi starymi metodami chce wszystkich pogodzić.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 do prokuratury regionalnej w Katowicach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezes Zonda krypto to Przemysław Kral przesłał współpracownikom nowy dokument zmieniający zasady współpracy. Według ustaleń portalu Many.pl pismo ma charakter pożegnalny. Afera wokół największej funkcjonującej w Polsce giełdy kryptowalut dotyczy przede wszystkim problemów z wypłatami pieniędzy oraz podejrzenia braku pokrycia w aktywach klientów. Rośnie liczba oszustw dokonywanych metodą na legendę. Od stycznia do marca doszło do ponad 2000 takich przestępstw. To 200 więcej niż rok wcześniej. Najczęściej ofiarami padają osoby starsze. Gdzieś kogoś w jakiś sposób okradną czy zadzwonią. To już jedna drugiej, i później jesteś czujna. Miałem taki telefon, że wnuczek jakiś wypadek miał, no i prosi mnie, ale to takim głosem współczucie, takie, że ja uwierzyłem. Błakać prawie chciałem, no i już rozglądałem się, gdzie ja mam pieniądze i w pewnym momencie powiedziałem, jeżeli tak się stało, to proszę zadzwonić po karetkę Trzask i koniec rozmowy.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 że nowy termin negocjacji nie jest znany. Zakopany przygotowuje się do wprowadzenia karty, tur karty turysty. Pakiet będzie dostępny dla turystów od 1 maja. W zamian za opłatę miejscową w wysokości 2 złotych dziennie otrzymają dostęp do zniżek do prawie 100 atrakcji, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzeby-Gdulak. Nie tylko na przykład w kawiarniach, restauracjach na usługi, ale też na atrakcje turystyczne. Rozmawiamy też z wieloma podmiotami prężnie działającymi o szerokiej działalności na naszym rynku. Pewnie Państwo się domyślą kto to może być i są zainteresowani włączeniem się w ten projekt. Zakopiańska Karta Turysty będzie dostępna wyłącznie w formie elektronicznej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy od minus 1 do plus 2 stopni cieplej miejscami na wybrzeżu 3 stopnie, a chłodniej na Podlasiu i obszarach podgórskich tam minus 3. Na północy mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Wiatr słaby okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny na wybrzeżu także zachodni. W środę na przeważającym obszarze kraju od 12 do 15 stopni. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska. Komentarz. A z nami Jakub Sławek, arabista, były ambasador Rzeczpospolitej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzień dobry Panie ambasadorze. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Czas rozejmu między Waszyngtonem a Teheranem dobiega końca. Hmm, Czym myśli Pan, albo ma nadzieję, że z szansą na jego przedłużenie i jakiekolwiek wyjście z tego impasu jest możliwe? Dostępne informacje sprzed dosłownie kilku, kilku godzin świadczą o tym, że pomimo tej retorycznej przepychanki między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, która oczywiście jest normalna i nie może być inaczej, no bo obie strony muszą retorycznie podkreślać, że każda ze stron jest zwycięska i, i, i to ona ma kontrolę nad sytuacją. To, to, to informacje z ostatnich godzin wskazują, że najwyższy przywódca Iranu wydał zgodę negocjatorom irańskim na, na drugą rundę rozmów bezpośrednich w Pakistanie i na udanie się tym samym pakistańskiej delegacji, więc ostrożnie można powiedzieć, myślę, że wskazania Raczej są takie, że ta druga runda rozmów odbędzie się w ostatniej chwili przed upłynięciem terminu. Bo proszę pamiętać też, że to ta, ta pierwsza runda rozmów odbyła się w zasadzie na kilkadziesiąt, kilka, kilka godzin przed tym pierwszym ultimatum prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc wiele wskazuje na to, że chyba do rozmów dojdzie. Z politycznego punktu widzenia, Donald Trump ma jakąkolwiek możliwość yy, inaczej. Yy, Nieprzedłużenie tego rozejmu, nie przystąpienie do rozmów to byłoby dla niego ogromne polityczne ryzyko. On może się nie zgodzić na przykład na warunki yy, Teheranu tak wprost? Myślę, że w tej, tej chwili tak jak, tak jak pani słusznie zauważyła, dla każdej ze stron nieprzystąpienie do rozmów będzie bardzo trudne i będzie oznaczało jakiś rodzaj e, porażki. Myślę, że obie strony, zarówno amerykańska, jak i irańska, będą musiały jakieś, jakieś obniżyć swoje oczekiwania, a, a druga strona będzie być może musiała obniżyć żądania. Natomiast bardzo ważne jest, że w tej sytuacji, jaka jest, czyli po 40 dniach no, wyniszczającej wojny dla wszystkich, a zwłaszcza dla regionu, dla, dla arabskich państw, te Zatoki, to była bardzo wyniszczająca, kosztowna, Wojna ważne jest, aby osiągnąć, my tu mówimy jakieś porozumienie, zawieszenie broni, ale w tamtym regionie mówi się jednak o, o konieczności osiągnięcia jakiegoś rodzaju jednak trwałego rozwiązania. Celowo nie używam pokoju, tylko trwałego rozwiązania dla tego regionu, aby mógł on wreszcie a, rozwijać się w pewnego rodzaju a, ramach przewidywalności i stabilności. No tak, ale bo pan mówi rzeczywiście y, ostatnie doniesienia, chociaż jeszcze kilkanaście godzin temu wcale nie było to pewne, że do tych rozmów dojdzie i czytam w różnych analizach, że tak naprawdę Teheran uważa, że ta zgoda, że pod tą zgodą kryje się pułapka dla, y, czy, czy mogą być one przykrywką dla niespodziewanego ataku ze strony Stanów y, Zjednoczonych, właściwie pod każdym pozorem. Jest takie niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo oczywiście jest zawsze, ale Stany Zjednoczone też muszą jednak postępować ostrożnie, ponieważ no było, nie było, nawet jeżeli mamy do czynienia z pewną retoryką pana prezydenta Trumpa oraz taką agresywną polityką Stanów Zjednoczonych, no to jednak Stany Zjednoczone mają tych partnerów zachodnich, europejskich, natowskich, wobec których no muszą jednak prezentować lub przynajmniej powinny chcieć prezentować pewnego rodzaju przewidywalność i stabilność. Więc w obliczu nadchodzących negocjacji, jeżeli rzeczywiście te, te dwie delegacje się spotkają i do rozmów za pośrednictwem Pakistanu dojdzie, to jednak można sądzić, że to odbędzie się w ramach cywilizowanych rozmów i negocjacji, czyli bez działań zbrojnych. Mhm, ale to prawda, że biorąc pod uwagę też mentalność, historię, Um, łatwiejsza do zaakceptowania dla Teheranu byłaby na przykład przegrana w starciu, a uległość na przykład w negocjacjach byłaby nie do zaakceptowania? No, na, pewno, na pewno strona e, irańska nie chce rozpocząć negocjacji na, powiedzmy mówiąc kolokwialnie, na tak zwanych kolanach lub e, z karabinem przystawionym do głowy. No, trudno to nazwać e, E, wtedy negocjacjami, wbrew pozorom, wbrew pozorom uważam, że Iran też jest w bardzo trudnej e, sytuacji, ponieważ jego gospodarka znajduje się już w katastrofalnym, e, w katastrofalnym stanie. Jedną rzeczą jest przeży możliwość przeżycia społeczeństwa i gospodarki, ale ta gospodarka jest w katastrofalnym stanie, nie, nie, nie, nie ma napływu inwestycji. Na pewno ten gniew społeczny, nawet jeżeli wobec wojny nastąpiło pewne zjednoczenie czy scalenie wokół przywództwa czy wokół reżimu, no to społeczeństwo żyje w skrajnie trudnych warunkach gospodarczych. Więc Iran nie jest w żadnej łatwej pozycji negocjacyjnej. Jednak te, te, te, te operacje militarne bardzo mocno naruszyły, uszczupliły możliwości obrony przeciwlotniczej, rozbiły w zasadzie marynarkę wojenną. Oczywiście, że Iran posiada jeszcze jakiś arsenał wojenny, który może Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom w Zatoce zagrozić i, i, i w sposób bolesny dać odczuć swój potencjał militarny, ale ta pozycja negocjacyjna Iranu nie jest wcale wygodna. No to sam Bliski Wschód. Arabia Saudyjska, bo myślę też o sojusznikach Stanów Zjednoczonych, których cierpliwość myślę jest wystawiana na próbę. Arabia Saudyjska, partner strategiczny. Jeśli gdzieś się pomylę, to proszę mnie poprawić oczywiście. Chodzi przede wszystkim o kwestie energetyczne, e, czyli ropa naftowa i swojego rodzaju blokada dla wpływów Iranu. Zjednoczone Emiraty Arabskie, także bliski partner wojskowy i e, gospodarczy. Katar, Jordania, Egipt, Turcja. Nie wiem, czy ułożyłam te państwa, no jeszcze oczywiście Izrael. E, czy ułożyłam je we właściwej oczywiście. kolejności, myśli pan? Pani, myślę, że myślę, że kolej... nie, nie, nie ma co się jakby rozbijać, czy też kruszyć tutaj kopii o, o kolejność, czy hierarchię ważności cały ten region i wszystkie te państwa, państwa, które pani była uprzejma wymienić, mają daleko idącą, strategiczną, rozbudowaną, wielopłaszczyznową relację ze Stanami Zjednoczonymi i czy to były Stany Zjednoczone prezydenta Bidena, czy to są Stany Zjednoczone prezydenta Trumpa. Ta współpraca była zawsze wielopłaszczyznowa i należy raczej sądzić, że ona taka nadal mimo wszystko e, pozostanie. Natomiast e, proszę zauważyć, że po 40 dniach, do których doszło wreszcie do jakiegoś e, zakończenia działań zbrojnych Iranu, e, agresywnych takich e, zbrojnych przeciwko e, infrastrukturze arabskich państw Zatoki, e, jednak nadal te kraje zdecydowały się e, na nie włączanie się w operacje zbrojne agresywne operacyjne przeciwko infrastrukturze czy ludności i tym samym oczywiście ludności e, irańskiej. Ta, ta głęboka mądrość tego regionu polega, że mają świadomość, że Iran, jaki by nie był, zawsze będzie sąsiadem i jakaś konieczność wypracowania e, czegoś, co nazywamy, ja nie mówię dobrosąsiedzkimi, ale sąsiedzkimi e, warunkami jest, e, jest konieczna. I to się działo od roku 2019 roku. Wszystkie te państwa bez wyjątku zrobiły ogromny dyplomatyczny wysiłek, żeby ułożyć sobie przewidywalność relacji z Iranem i taki chłodny i pokój. I to się udało. I, to mm -hmm. się udało. I ten region tak sobie funkcjonował do 28 lutego tego, tego roku, kiedy w zasadzie cały ten wysiłek dyplomatyczny no, został zniweczony. No bo teraz już trudno mówić o, o jakimkolwiek naj, najprostszym, zaufaniu arabskich państw Zatoki wobec, wobec Iranu. Nie, nie po tym to się stało. Myślę, że ten rodzaj agresji op militarnej wrogości Iranu wobec państw Zatoki jest już w tej chwili poza jakimkolwiek scenariuszem, do którego przywódcy tych państw się, ma, się mogli przygotowywać. No tak, ale trudno sobie wyobrazić sytuację, w której atakowany Iran nie będzie stosował odwetu, bardzo precyzyjnego politycznie, bo ataki na y, sojuszników amerykańskich w regionie, no, były mm, udanym ruchem, powiedziałabym. Były bardzo udanym ruchem, mm -hmm. tak, tak, ma Pani absolutną rację. Zwłaszcza tutaj trzeba podkreślić fakt, że ta koncentracja tych ataków w zasadzie była głównie na Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Proszę zauważyć, że ja się nie mylę, to można statystycznie sprawdzić. Więcej zostało wystrzelonych pocisków w kierunku Emiratów niż w kierunku Izraela. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego przede wszystkim, że po pierwsze a atakując infrastrukturę Emiratów Arabskich atakuje się tak naprawdę w zasadzie niemalże w sposób symboliczny każdy kraj świata. Dlaczego? Bo tam każdy kraj świata ma swoją społeczność w tym stosunkowo niewielkim kraju. Po drugie, ikoniczność często architektury w Zjednoczonych Emir, Emiratach Arabskich powoduje, że te ataki są natychmiast medialne, co oznacza, że efekt paniki, efekt strachu i co za tym idzie, dalsze efekty ekonomiczne, finansowo-inwestycyjne są natychmiast, są natychmiast widoczne i tutaj, jak pani powiedziała, to jest bardzo, bardzo przemyślany, mm -hmm. bardzo przemyślany efekt. Do tego też nie, nie, nie, nie wolno zapomnieć, że to jednak Emiraty w 2020 roku razem z Bahrajnem i z Marokiem były na takiej jednak forpoczcie e, otwarcia nowego rozdziału w tym regionie, czyli takiej otwartej normalizacji z Izraelem. Ja myślę, że tego Iran nie jest w stanie e, przyjąć i im wybaczyć mm -hmm. i to jest też ten element, tej pewnej wściekłości militarnej, że tak powiem Iranu, przeciwko Emiratom. No tak, tylko brak odwetu, bo ja myślę, że wprost możemy to tak nazwać, może być też konsekwencją um, historycznych doświadczeń i takiego przekonania, że podobnie jak w Iraku, Amerykanie się wycofają, zostawili Irak samemu sobie, tak będzie i teraz. Amerykanie się wycofają, a konflikt w regionie spadnie na barki krajów, o których y, wspominaliśmy. Jest jeszcze jeden y, aspekt, bo, co chciał pokazać Iran, y, atakując na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jesteście ważnym sojusznikiem, ale jak przyjdzie co do czego, to zostawią was na Prawda? Tego czy innego konfliktu. Zgodzi się pan ze mną? Ja mam takie przekonanie. I tak, i nie. Proszę, proszę wybaczyć moje, ale... moją odpowiedź. Oczywiście oczywiście tak, ale proszę zauważyć, że jednak użyty, czy używany z sprzęt wojskowej całe spektrum tego sprzętu, infrastruktury wojskowej użytej do skutecznego odpierania ataków, bo tam się mówi o 92-94% skuteczności, Likwidowania e, ataków e, Iranu na teren Zjednoczonych Emirat Emiratów Arabskich, jednak jest dokonywana poprzez e, korzystanie z amerykańskiego sprzętu, który jest tam stale dostarczany. Więc e, nawet jeśli Ameryka się nie włącza absolutnie wojskowo w, jakby w likwidowanie tych ataków, no to jednak sprzęt używany tam jest w znakomitej, w znakomitej większości, w przeważającej większości. Produkcji proweniencji amerykańskiej, i myślę, że na to trudno będzie znaleźć szybko jakiego, jakikolwiek e, zamiennik, lub in, inne źródło, inne źródło e, pochodzenia tego rodzaju zaawansowanego sprzętu wojskowego, który jednak jedno, jednoznacznie zdał egzamin w, w najtrudniejszej chwili próby. Zjednoczone Emiraty Arabskie, dobrze panu znane, rozpoczęły rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat zabezpieczenia finansowego na wypadek problemów gospodarczych spowodowanych wojną z Iranem. Te obawy dotyczą wyczerpania rezerw walutowych, odstraszenia inwestorów, a to się pewnie już dzieje przez ten konflikt. Co prawda nie złożyły, a przynajmniej nic nam nie wiadomo, żeby ten wniosek został złożony oficjalnie ale ostrzegają przed możliwością rozliczeń w innych walutach niż na przykład dolar amerykański. Uda im się cokolwiek wynegocjować, wyegzekwować Pana zdaniem? Ja myślę, że to jest bardzo ważny element w tych rozmowach, ten element finansowo-inwestycyjny, technologiczny, ponieważ od wielu, wielu lat ten cały region Zatoki bardzo jednak wiele swoich możliwości finansowych przeznaczał na inwestycje w Stanach e, Zjednoczonych i oczywiście jest gro, groźba e, wycofania całości lub części tych, fun, e, tych funduszy, jasne, tylko zawsze powstaje pytanie wycofać za jaką cenę, ale tak naprawdę gdzie przeznaczyć, bo e, te, te, te fundusze są inwestowane po to, żeby e, stopa zwrotu z nich była dodatnia E, najlepiej dwucyfrowa, e, no bo to, to, to, są, to, ucho, to, to uchodzi za udaną inwestycję, więc po pierwsze, czy e, jest rzeczywista taka twarda, ekonomiczna, inwestycyjna alternatywa? Może jest, nie wiem, może jest. E, na to, natomiast e, natomiast dru, drugi, e, drugi czynnik e, jest też taki, że wydaje mi się, że na, w, w krótkiej perspektywie ta rola Stanów Zjednoczonych e, w regionie tak dalece, jednak, tak dalece jednak nie zmaleje, to znaczy my będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju jeszcze większą dywersyfikacją partnerów przez arabskie kraje, zatoki, myślę tu o partnerach Azji Południowo-Wschodniej, myślę o niektórych partnerach afrykańskich, a natomiast ta, ta, ta wiodąca rola USA myślę jednak na razie, na razie jest jednak e, e, niezagrożona. No tak, ale te zakulisowe działania w poszukiwaniu innych rozwiązań jestem pewna, że trwają. Pan pewnie też. Tak, oczywiście, że trwają, ale z, z tego, znaczy, że trwają... To się nie stanie to tu i teraz, prawda? Tak, to się nie stanie tu i teraz, ale e, pewnie w jakiejś dalszej perspektywie. Największe konsekwencje mogą spotkać zjednoczone Emiraty Arabskie y, w związku z utratą opinii bezpiecznej przystani. Myśli pan takiego odium e, luksusu, bezpieczeństwa, spokoju, oazy? W krótkiej perspektywie myślę o tyle, że tak, że to był jedyny, jedyny kraj z tych, z tych wszystkich państw arabskich zatoki, który zdołał zbudować tak, e, tak dalece dużą, atrakcyjną infrastrukturę i przyciągnąć tak znaczące ilości e, ludzi czy talentów, jak oni mówią, bo przez ostatnie tylko dwa lata mówi się o dwóch, dwóch i pół miliona a, nowych mieszkańców Emiratów, w większości w Dubaju. No to o czym świadczy. Tak. Na ludzki Najczęściej, strak... prawda, zamożnych, najczęściej inwestujących, najczęściej, no to tak, wie, mhm. wie pani każdy. Budujących prestiż. pani też każdy, bo mylne moim zdaniem jest postrzeganie Emiratów, a zwłaszcza Dubaju, jako, jako przystani tylko i wyłącznie dla ludzi najbogatszych, dla, dla ludzi chcących z, z czymś uciec lub coś ukryć. Ten element jest na pewno też prawdziwy, ale to jest też e, zdołali zbudować przez ostatnie, ostrożnie mówiąc, dekadę, może troszkę więcej, model, w którym wszyscy mogą się tam odnaleźć, których na to w jakim sensie stać lub którzy zdecydują się, aby ten kraj stał się dla nich... E, jak oni czasem sami o tym mówią, drugim, drugim domem. Dlatego Więc... ja nie wspomniałam o najbogatszych. Może powinno użyć określenia stabilnych finansowo, na przykład, prawda? No, tak, stabilnych tam, finansowo, tak. Nie uciekających tak. przed niczym, choć i takie przypadki znamy, ale nie, ale ucieka... prawda? nie uciekających przed niczym, ale szukających y, lepszego, y, lepszego y, życia, no, w największym skrócie. To, że stracą najwięcej jest wprost rezultatem tego, że zaoferowali i zbudowali najwięcej wśród ty, wśród tychże państw, więc to jest jakby naturalna to jest naturalna konsekwencja e, pewnego działania, ale też COVID pokazał, który był oczywiście sytuacją inną niż, niż sytuacja e, wojenna, natomiast sytuacją długą, bo powiedzmy COVID to jest co najmniej rok, e, 18 miesięcy trwania takiej pewnej niepewności, ale jednak oni, e, o, mu, oni mówię, mówię mówię Zjednoczone Emiraty Arabskie, jako, jako przywództwo, jako rząd, jako społeczeństwo, postawili jednak przede wszystkim na to, że świat musi być dalej gospodarczo, społecznie połączony, linie lotnicze muszą e, funkcjonować, dobra muszą się przemieszczać, transport, logistyka musi dalej funkcjonować i musimy jak najszybciej zacząć się szczepić. To był ten mesycz, który moim zdaniem, a miałem wtedy przyjemność tam, tam pracować, się powiódł. Czyli no to, utrzymanie uh -huh. świata w kontakcie. Jasne. To jeszcze na koniec chcę pana zapytać, czy udało się Izraelowi pokazać światu, że igranie z nimi nie będzie się opłacać, bo są w stanie spowodować konflikt na lata i utrzymywać region w napięciu? A Izrael, wydaje mi się, nie będąc, nie będąc oczywiście specjalistą, Izrael jest moim zdaniem w bardzo trudnej sytuacji, bo rzeczywiście wojskowo, technologicznie, zwłaszcza w obszarze tej technologii wojskowej, militarnej, daleko, daleko posuniętej, jest rzeczywiście w regionie na pewno niekwestionowanym liderem i wiele może zrobić krzywdy, ale też Izrael powinien pomyśleć nad zbudowaniem jednak takiego fundamentu, którym pokazuje, że może też zrobić wiele dobra. a Ponieważ a, skala zniszczenia, destrukcji, które, która, która, która, która ma miejsce, no, powiedzmy, od 2024 roku, jest tak ogromna, że brakuje tego elementu pozytywnego i zaczyna go brakować bardzo. I teraz łączę pewne nadzieje z tymi negocjacjami tak. izraelsko-libańskimi, izraelsko które mają być może potencjał na jakiś rodzaj nowego zalążka, nowego początku na Bliskim Wschodzie. Dziękuję panu za komentarz Jakub Sławek, Arabista i były ambasador Rzeczpospolitej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uszajmy, dziękuję. Powtórka programu Komentarz a z nami Michał Fuja, superwizjer TVN. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, kiedy pierwszy raz zainteresowaliście się giełdą dziś, Ząda Krypto, wcześniej nazywała się trochę inaczej. Tak, wcześniej ta giełda nazywała się Bitbay, to była taka jedna z pierwszych, największych giełd kryptowalut w Europie, tak się chwaliła. My zajmowaliśmy się nią w superwizji że już od 2019 roku, bo zastanawialiśmy się, czy ta giełda reklamująca się jako największa, najbezpieczniejsza w Europie nie podzieli losu wcześniejszych giełd, które w Polsce istniały. Była to jedna z giełd z Olsztyna, tam środki klientów również zostały zdefraudowane. właściciel został znaleziony martwy z kulą w głowie w lesie. Była też giełda bitkurek z Łodzi, tam też rzekomo na podstawie bankerskiego te, te środki zostały wykradzione z giełdy. No więc zastanawialiśmy się już wtedy, czy ta giełda BitBay jest bezpieczna. No i odkryliśmy wtedy całą masę powiązań właścicielskich z ludźmi, współświadka z ludźmi oskarżanymi, skazywanymi w przeszłości za, za, no za po prostu takie typowe przestępstwa. Tam było sutenerstwo, udział w zabójstwie, były... Przestępstwa watowskie na olbrzymią skalę. To już od, od 2019 roku nie było tajemnicą, że te grupy przestępcze wokół giełdy bitwej yy, no, gdzieś tam się znajdowały. W jednym z waszych reportaży yy, słyszałam wypowiedzi yy, naukowców, tak, yy, pracujących na uniwersytetach, że skupiali się na yy, czymś w rodzaju yy, fenomenu Sylwestra Suszka. On był yy, przykładem człowieka, który wizję wcielawczyn i buduje coś, co yy, no, no, buduje imperium. Czy dziś y, może pan powiedzieć, skąd Sylwester Suszek miał pieniądze na to, żeby zbudować taką y, potęgę, przynajmniej na początku wydawało się, że potęgę? No właśnie, bo Sylwester Suszek był osobą, która na pewno miała wiedzę, na pewno była w tym biznesie od początku, na pewno wiedział, jak ten rynek krypto wygląda na świecie, na tyle miał dużą wiedzę, że przecież o, mamy informację, że on szkolił policjantów w szkole w Szczytnie. Natomiast sama wiedza nie wystarczy. Wokół Sylwestra szybko zgromadziły się osoby, grupy, które chciały wykorzystać giełdę, czy zobaczyły w tej giełdzie szansę na wykorzystanie jej do na przykład prania pieniędzy, więc tam pojawiły się grupy właśnie zajmujące się przestępstwami vat związanymi z, z handlem granulatem, drewnem egzotycznym, kawą. Była grupa przestępcza związana z, z, z piram, olbrzymią piramidą finansową. Tam też jeszcze y, nierozwiązana jest ta sprawa. Jej właściciele, właściciele czy założyciele tej piramidy finansowej są aresztowani, czekają na ekstradycję do Polski. I tacy właśnie ludzie od początku inwestowali w tę giełdę, bo czuli, że że będzie można tę giełdę i jej możliwości wykorzystać. Panie redaktorze, czy pan Suszek był osobą podstawioną, nie chcę używać mocniejszych słów, czy kolejność była trochę inna? To znaczy on miał genialną ideę, a potem weszły w to takie interesy, o których pan mówi. Nie sądzę, żeby on był osobą podstawioną. Tak jak powiedziałem, on miał wiedzę i tworzył coś nowego. Natomiast wokół, wokół takich biznesów pojawiają się, ja to roboczo nazywam, tacy aniołowie biznesu, którzy, którzy po prostu widzą więcej, widzą możliwości dla siebie, Oferują duże pieniądze, oferują pieniądze na tyle duże, że, że Sylwester mógł chwalić helikopterem, sportowymi samochodami i wielkimi planami budowy wieżowca w Katowicach. Natomiast no za tym zawsze kryją się znaczy zawsze, w, tam, w tym przypadku akurat kryły się po prostu dużo większe interesy, na które Sylwester nie miał wpływu i być może nawet o których pewnie nie wiedział, bo, bo, bo te osoby działały zawsze w tle, za fasadą giełdy. Mhm. Czy tym helikopterem, nie wiem czy dobrze pamiętam, czy tym helikopterem, o którym pan wspomina, przyleciał na swoje ostatnie spotkanie, na ostatnie, o którym, na którym go widziano, o którym, o którym wiemy? Nie, on, on, ten helikopter był tam zaparkowany w tej, w tej mhm. bazie paliwowej, on przyjechał samochodem, natomiast tym helikopterem na pewno latał do Warszawy ze swoim prawnikiem, a obecnym szefem firmy Zonda Krypto. Na spotkania z, z agencją PR byłego, znanego wszystkim polityka Adama Hoffmana, który miał zatrzymać reportaż w 2020 roku, więc y, ten helikopter gdzieś tam w tej historii y, cały czas występował również. A co tych panów łączyło Adama Hoffmana i... Pana służka? To był taki moment, kiedy doszliśmy do właśnie niepokojących informacji związanych z tym, że wiceprezesem ówczesnym giełdy był człowiek oskarżony o, i skazany za współudział w zabójstwie. Dotarliśmy do informacji właśnie o tych przestępstwach VAT-owskich i tak dalej. No Wtedy zaoferowano nam łapówkę. To też jest coś, co opisaliśmy bardzo dokładnie w reportażu. No i w, w, po, po wywiadzie z Sylwestrem, w którym uczestniczył również pan Kral, postanowiono zaangażować w sprawę właśnie większe siły, siły polityczno pr -owe. i Jedną z nich była właśnie agencja pana Adama Hoffmana. Hmm. Czy pan wie, co się dzieje z Sylwestrem Suszkiem? Znaczy ma pan wątpliwości, czy on żyje? Ja się... Może nie codziennie, ale regularnie się nad tym zastanawiam, bo nawet wczoraj sobie tak myślałem na podstawie ostatnich, ostatnich wypowiedzi Pana Krala. Co by było, gdyby ten Sylwester się rzeczywiście pojawił po latach? To oczywiście jest mało, mało prawdopodobne, no bo zakładam, że... Sylwester nie miał powodów, żeby znikać, nie miał takich problemów w tamtym czasie. Miał dwójkę małych dzieci, partnerkę, rodzinę, olbrzymie pieniądze. Przecież jest ten słynny portfel, o którym się teraz tyle mówi, na którym są kwoty no, rzędu ponad miliarda złotych. tak? No, nie miał powodów, żeby zniknąć. Oczywiście jest jakaś mała szansa, że Sylwester się pojawi i zaskoczy nas jakąś um, historią, no, ale dużo większa szansa i przekonanie rodziny, jest takie, że Sylwester po prostu już od dłuższego czasu nie żyje. No, od czterech lat nie, ma, nie, nie daje oznak życia. Jaki był charakter współpracy między nim, a dzisiejszym właścicielem giełdy, Przemysławem Kralem? W jaki sposób Przemysław Kral tę giełdę przejął? Czy to była naturalna konsekwencja powiem delikatnie, nieobecności Pana Suszka, czy mm, Pana zdaniem wydarzyło się co innego? To znaczy to przyjęcie giełdy, przynajmniej oficjalnie, nastąpiło już wcześniej yy, i wersje są dwie, bo Pan Przemysław Kraj przedstawia taką wersję, że Sylwester Suszek sam zrzekł się giełdy ze względu na odpowiedzialność swoją, ale też tak jakby czuł, że, czuł, że inne osoby ją to, ten biznes pociągną lepiej. Natomiast no, my dotarliśmy do korespondencji, którą Sylwester Suszek sobie zapisywał w, w telefonie, do, do korespondencji ze swoim prawnikiem, właśnie Przemysławem Kralem, ówczesnym prawnikiem giełdy, w której dopytuje, czy, czy, czy stwierdza, dlaczego mnie tak szybko odsunęliście. I, I jest taka rozmowa, z której wynika, że to odejście wcale nie było dobrowolne, tylko zostało mu zakomunikowane. Ale mimo wszystko, mimo tego odejścia, Sylwester Suszek cały czas w tym kręgu się znajdował i on cały czas zlecał różne usługi przemysłowi Kralowi. Między nimi nadal była współpraca i to Przemysław Kral był tą osobą, obecny prezes z Giełdy Zonda Krypto był osobą niżej w hierarchii niż Sylwester Suszek. Jak to się stało, że on został prezesem, a wręcz, że w niektórych rejestrach wskazywany jest jako beneficjent tych spółek stojących za giełdą, no to to jest niezrozumiałe nadal. Mm -hmm. No dobrze, to jeszcze te klucze, o których pan wspomniał, bo pan Przemysław Kral, próbując wyjaśnić sytuację wokół giełdy, cytuję słowa użytkowników X, machał im przed oczami dokumentem z szeregiem znaków, które mają być... Mają oznaczać miejsce, w którym adres jest tych 4,5 tysiąca, portfela. Tak, adres, adres portfela. portfela. Czy jest możliwe, żeby przekazując dobrowolnie, no dobrze, tego się trzymajmy, dostęp do tej giełdy nie przekazał panu kralowi klucza do tych pieniędzy? Czyli swojego Dobrze. rodzaju hasła, jak rozumiem, hasła dostępu do, do, do tego portfela, do tych portfeli. Tak, ale my, nawet, my nawet dzisiaj nie wiemy, czy to jest prawda, to co mówi pan Kral, w tym sensie, czy ten portfel w ogóle w jakikolwiek sposób związany jest, czy to z giełdą, czy z Sylwestrem. Dostaliśmy adres portfela, który jest takim jakby numerem konta, gdzie te bitcoiny są, natomiast nie mamy żadnego dowodu i żadnego wskazania, że ten adres w jakikolwiek sposób należy do, czy należał do giełdy, nie mówiąc już o tym, że przeprowadziliśmy niezależne tutaj śledztwo i, i, i sprawdziliśmy różne dane, dokumenty, i, które jeszcze posiadamy i tam nigdzie nie pojawia się adres tego portfela, nigdzie nie pojawiają się żadne wymieniane wiadomości między Sylwestrem a jego prawnikiem przemysłowym Kralem o jakimś kluczu, o nieprzekazaniu jakichś informacji. Tam nie ma żadnych wyrzutów, żadnych oczekiwań, tego nie ma. Więc no można domniemywać, że to, co, to, co robi obecnie pan Przemysław Kral jest tylko... Jest tylko jakąś taką zasłoną dymną i, i, i przerzucaniem odpowiedzialności na ze zgubione czy, czy, czy, czy środki, które zniknęły z giełdy na zaginionego od ponad czterech lat człowieka. Ja one... tylko dodam. Mm -hmm, y, pamiętajmy o tym, że ten portfel, na którym mają się rzekomo znajdować te 4,5 tysiąca bitcoinów należących do giełdy, on jest właściwie nieużywany od ponad trzech y, od praktycznie 10 lat, od 2016 roku, a giełda równolegle chwali się milionem klientów, którzy regularnie pieniądze przecież wpłacali, wypłacali. I gdzie są te, te środki? To, tego nie wiemy tak naprawdę. Um... A gdzie jest pan Kral w tej chwili? Bo pan mówi, jak, jak się wypowiada, jak zabiera głos, no nie robi tego od 16 kwietnia. Jestem na się teraz patrzę na to jego ostatnie oświadczenie i to użytkownicy zwrócili uwagę na to, że narażające słońce za oknem, i na kaktusy. Nie wiem, czy w Monako Był są kaktusy. kaktusy. Tak. Nie wiem, czy w Monako są kaktusy, a może pan wie, gdzie jest Przemysław Kral? Mam pewne informacje, których nie mogę na ten moment zdradzić. Natomiast no oficjalnie ostatnie jego miejsce zamieszkania to było Monako. Już od wielu lat w tym Monako się znajduje. Pamiętajmy, że kiedy podpisywana była umowa sponsorska z, z Polskim Komitetem Olimpijskim, to działacze, dziennikarze, prezes, wszyscy musieli jechać do Monako na zaproszenie pana Krala, a nie odwrotnie. Więc oficjalnie pan Przemysław Kral jest w Monako, nigdzie się nie ruszył. Natomiast rzeczywiście pojawiają się takie głosy, że... Są pewne wskazówki sugerujące, że on zmienił miejsce zamieszkania w ostatnim czasie, a na pewno nie, nie, nie, nie przekazuje żadnych nowych informacji, żadnych oświadczeń, żadnych filmików, żadnych wpisów. Mimo, że wcześniej był bardzo aktywny, odpowiadał buńczucznie na różne, na różne zaczepki um, i właściwie codziennie można było przeczytać jakieś informacje z, z jego strony. No też zrzucające wina na wszystkich dookoła, na służby, które y, miały wykończyć giełdę tak, to jest jakiś Prawda? spisek, oczywiście, dziennikarze, konkurencja, służby. Jasne. No A te natomiast... tłumaczenia dotyczące y, ręcznego operowania środkami, nie wiem, ktokolwiek jeszcze dostaje pieniądze, może to, że się to robi ręcznie, takie operacje, to po prostu musi trwać. Ja trochę ironizuję, ja wiem, ale, ale co no, zrobić? Teraz rzeczywiście był taki moment, chwilę po, po ujawnieniu przez media, problemów z płynnością, że rzeczywiście jakieś, prze, jakieś transfery jeszcze miały miejsce. Natomiast od, od kilku dni właściwie nie mamy żadnych sygnałów, by czy to wpłaty były przejmowane, czy w ogóle jakiekolwiek wypłaty były zlecane, a wręcz no, pojawiają się zupełnie inne informacje wskazujące jednak na czarny scenariusz, czyli odchodzą kolejno najważniejsze osoby ze spółki, znikają. Rada nadzorcza rezygnuje i, i wszystko wskazuje na to, że w tej firmie po prostu już prawie nikogo nie ma. A udało się Wam prześledzić operacje na, na, na, na kontach Zonda? To znaczy problem z takimi operacjami... Czyli te kryptowaltowymi... operacje wewnątrzfinansowe, finansowe, tak bym je określiła, tak? bo słyszymy, że na podstawie blockchainów można określić skąd, dokąd jakieś puste... Puste operacje na tymczasowych adresach miały miejsce, tak jakby ktoś próbował y, udowodnić, że jednak coś się dzieje, że są jakieś operacje, że nie ma zagrożenia, ale to miały być pozory? No właśnie, bo tutaj y, przecież cała afera zaczęła się od tego, że y, z jednej strony użytkownicy zgłaszali problemy z, z wypłatami, to znaczy giełda bardzo mocno utrudniała im te wypłaty, uniemożliwiała, te oczekiwania były wielodniowe. Z drugiej strony, giełda zakrywała się, czy, czy, czy opowiadała o jakichś problemach technicznych i potrzebie ręcznego klikania każdego z tych przelewów, no ale równocześnie pojawiły się przecież analizy firmy Recoveries, która wskazała, że właściwie prawie wszystkie pieniądze z tych zimnych portfeli, czyli z takich bieżących kont spółki, zostały wytransferowane i to, to było chyba najbardziej niepokojące i wskazujące na to, że, że nikomu już tam nie zależy na utrzymaniu tej płynności. No to jeśli zostały wytransferowane, to takie ładne słowo, prawda, związane no, z tak. transakcjami, można za pomocą dostępnych narzędzi stwierdzić dokąd? No my widzimy jedynie na razie, że te te środki zostały wytransferowane na inną giełdę, kryptowalut, Natomiast dziennikarze czy. Na osoby Krakena, civilne, tak? Dobrze pamiętam? Na Krakena, tak. Uh -huh. Natomiast no, w tej branży, niestety, działa to tak, niestety, niestety, że no, jedyne informacje pewnie będzie mogła uzyskać prokuratura, kto jest właścicielem tych portfeli, kto, kto stoi za tymi transakcjami. Na dziś 350 milionów strat, i to nie koniec. Nie wiem, minimum, jaka... tak, minimum. no mówi, tak, nie, nie koniec. Tak. Około 3 milionów użytkowników ma miała giełda, tak? To jest dobra liczba? To znaczy tutaj różnie się, różnie to jest podawane. Wiem na pewno, że giełda miała dużo użytkowników również za granicą, bo tam y, bardzo mocno sponsorowała przecież kluby włoskie, pił... włoskie, włoskie kluby piłkarskie, kluby w Monako, y, imprezy sportowe, Giro d'Italia i tak dalej. Więc ci użytkownicy, myślę, że dopiero część, część być może nawet nie wie o, o obecnych problemach giełdy, skoro Rada Nadzorcza dowiadywała się dopiero z polskich mediów. Znaczy wie każdy, kto próbuje wy wypłacić pieniądze, ale z tych raportów, które widziałam na X, nie wiem, czy one nie są wygenerowane jak, jak ta kartka z kluczem, uh -huh. yy, czy, czy z adresem, że, że, on, m, że te ludzie cały czas... Wpłacają tam pieniądze, co prawda te kwoty są coraz niższe, ale cały czas są tacy, którzy mm, ryzykują, mówiąc delikatnie. To znaczy, jeśli chodzi o wpłaty, to z dzisiejszych wpisów na, na portalu X wynika, że już te wpłaty nie są przyjmowane, że system już padł, że po prostu nie ma go mm -hmm. kto obsługiwać. Ale jeśli Natomiast... nie, z... Aha, nie są przyjmowane, nie znaczy, że ich nie ma, tak? <laughs> po, po prostu. Nawet gdyby były, to nie zostałyby przyjęte może taka wersja. Może inaczej, giełda przez chwilę po, po tych pierwszych doniesieniach medialnych pokazywała takie plansze każdego, każdego dnia, ale właściwie to były, zdarzyło się dwa, trzy razy, kiedy pokazywali ile wpłat, ile wypłat było. To były niewielkie kwoty w stosunku do tego, co użytkownicy w różnych mediach społecznościowych zgłaszali, ale dzisiaj no, mamy jakby nowy, nowe otwarcie na tę informację, ponieważ mamy informacje z wewnątrz giełdy, że część tych transferów to mogły być po prostu transfery dla znajomych. To znaczy, giełda chwaliła się jakimś obrotem, a są sygnały, które dostajemy, że część tych pieniędzy to były po prostu wymuszone, na przykład znajomy kogoś, kto pracował na giełdzie, również chciał odzyskać pieniądze i takie osoby mogły otrzymywać te środki w pierwszej kolejności. Jasne, jacyś znajomi decydentów, prawda, i tak dalej. No, Łatwo to pewnie zrozumieć. Panie redaktorze, ym... Czy pana zdaniem, bo i takie zarzuty spotykają, spotykam na X-ie, prokuratura i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo tych pieniędzy stanęły albo stoją na wysokości zadania? Trudne pytanie. Bar bardzo trudne pytanie bym powiedział, bo, bo ja nie mam żadnych zarzutów wobec na przykład prokuratorów prowadzących sprawę Zaginięcia sylwestra. To jest naprawdę sprawa wielowątkowa. Jeśli chodzi o y, KNF na przykład, no to wiemy, że ma utrudnione działania chociażby ze względu właśnie na brak y, jakiejś decyzji o, o, o, o ustawie, prawda? Także y, no, zarzuty mogę mieć oczywiście olbrzymie w związku z tym, że od ponad sześciu lat informujemy o tej sprawie, informujemy o tym, jak, jakie osoby tam za tą giełdą stoją, mogą stać i właściwie nic się nie wydarzyło, prawda? Natomiast do kogo mieć zarzuty? Tutaj odbywa się ping-pong między, między politykami, między prezesem pko u między służbami i nikt, nikt tak naprawdę nie chce ponieść odpowiedzialności za to, że klienci najprawdopodobniej te środki stracili już. Czy pan jest bezpieczny? Bo nie był pan jakiś czas temu. Myślę, że teraz te osoby, które, które w jakiś sposób nam zagrażały mają poważniejsze problemy na głowie niż jakiś dziennikarz e, z, z, z, żyjąc sobie spokojnie w Krakowie. No tak, ale m, nie wiem czy chce pan o tym mówić. Jeśli nie, to możemy pominąć ten wątek. Na przykład pieniędzy, które panu proponowano. Nie, no to, to jakby nie jest tajemnicą. To jest, to jest coś, coś, co było, coś, co udowodniliśmy, to jest coś, co... Częściowo zostało już przez sąd y, ocenione. W przypadku jednego z, z, z jednej z osób, która przyniosła nam ten, ten, ten milion y, łapówki ja to nazywam łapówką, y, chociaż nie jestem urzędnikiem państwowym, jak ta druga strona sugerowała, no, w przypadku jednej z tych osób już wyrok prawomocny jest, natomiast y, nadal wisi nam jeszcze sprawa y, związana z tym, że udział w tym, tej propozycji, swój udział w tej propozycji łapówkowej miał również obecny prezes Zondy krypto, Tylko, że przez różne odwołania, skargi nadzwyczajne, sprawa nie może zostać jeszcze do końca rozpatrzona. Mm -hmm. Bo panu po prostu grożono, tak? To były groźby, to były, to były propozycje pieniędzy. To początkowo było kilkadziesiąt tysięcy złotych tylko za to, że nie będę przygotowywał reportażu, tego pierwszego reportażu o giełdzie Bitbay. No ale potem, kiedy te, kiedy nie reagowaliśmy, a właściwie kiedy nasze prace nad reportażem nadal trwały, ta kwota najpierw wzrosła do 100 tysięcy złotych, potem ostatecznie już to był milion. Przy założeniu, że lepiej ten milion wziąć, bo za takie pieniądze to już może sam Osama Bin Laden przyjechać. Tak dosłownie to pada w tej, w tej hmm. propozycji. No więc no, ja to traktowałem jako oczywiście groźby. Sąd, sąd również nie miał wątpliwości, skazując prawomocnie człowieka, który który te groźby do nas kierował. Czyli osoba składająca te propozycje i grożąca miała twarz, miała imię, czy ma imię i nazwisko, tak? Tak, tak. To, to jest mhm. opisane dosyć szeroko, ponieważ wyroki, wyrok jest prawomocny. No, sąd apelacyjny, który, który wyrokował w tej sprawie ostatni, wskazał również, że, że, że, że warto rozpatrzeć również winę Przemysława Krala i detektywa, który w, w imieniu giełdy wtedy pracował, którzy tworzyli przeciwko mnie fałszywe dowody, którzy tworzyli fałszywy repo, raport detektywistyczny sugerujący, że to ja sam sobie chciałem dać łapówkę tylko po to, żeby mój reportaż, reportaż lepiej się obejrzał, miał jakąś lepszą oglądalność. No sąd też jednoznacznie stwierdza, że to jest że, że, tak, że tak nie mogło być i że, że kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Panie redaktorze, czy pan Radosław Piesiewicz mógł nie wiedzieć o kłopotach giełdy podpisując umowę sponsorską z Zonda Krypto? No jeżeli żył w próżni, nie oglądał telewizji, nie czytał, nie czytał mediów społecznościowych, to mógł nie wiedzieć. Nawet jeżeli przy, zakładał dobrą wolę giełdy Zonda Krypto, to, to jego ostatnie oświadczenie wczorajsze wskazuje, że on nadal wierzy w uczciwość tej giełdy co więcej, do z tego świadczenia ja wywnioskowałem przynajmniej, że on jest cały czas w kontakcie z przemysłowym kralem. No tak to, tak to brzmiało, bo tak, tak powiedział, że różne osoby na różnych szczeblach jego organizacji kontaktują się z różnymi osobami na różnych szczeblach ządy krypto, a on kontaktuje się z prezesem. To jeszcze dobrze, wpisuje. O jest jest jakiś nowy wpis. Panie ministrze, o jakich manipulacjach pan wspomina? Dziś pokazałem i cytowałem dokładnie to samo pismo. Proszę pokazać, co w tej sprawie zrobiło ABW, skoro od października miało informację, jakieś pismo, zaproszenie na spotkanie. Teraz się obudziliście po pół roku e, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to wiemy, że sportowcy nie dostali. Wiemy, że kluby piłkarskie tak trochę po cichu, prawda, bo, bo, bo jakiegoś hałasu wokół wycofania się z umów nie było w przypadku klubów piłkarskich, prawda, wręcz w pewnym momencie niektóre z nich odmawiały komentarza. Yy, a PKO dostał pieniądze z tej umowy czy nie? To znaczy sam PKO z, z wczorajszego oświadczenia prezesa wynika, że dostał te pieniądze i, i pan prezes stwierdzi, że, że dzięki, tylko dzięki temu odcięty od finansowania Polski Komitet Olimpijski mógł wysłać tych sportowców na, mm -hmm. na igrzyska. Natomiast rzeczywiście no, trzeba tu przyznać, że zerwanie umów sponsorskich nie jest proste, bo one są tak skonstruowane że dopiero jakieś rażące zaniedbania powinny, powinny je zerwać. Tutaj Musimy kończyć. Pan prezes pie... O, ja wiem, postawiłam pana w trudnej sytuacji, nie, nie jest, przepraszam spokojnie. bardzo, ale dziękuję. I dziękuję i tak, i tak za tę nagadałem. historię. <głos> dziękuję za tę historię. Michał Fuja, Superwizjer TVN, współautor reportaży poświęconych tej historii. Dziękuję. Turka programu, gość Polskiego Radia 24. Publicysta Resetu Obywatelskiego, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, można się do pana zwracać? Czy? Jasne. Na chwilę, tu i teraz ten konflikt zasypany? Czy jest, jest coś konflik. głębiej? Mhm. Natomiast ja powiem tak, walki frakcyjne w poszczególnych partiach nie są niczym złym. Co więcej, pewnego rodzaju ferment intelektualny, ideowy jest potrzebny każdej frakcji. Na przykład moim zdaniem brakuje tego nowej lewicy, gdzie Włodzimierz Szorzasty zwasalizował de facto partię. Natomiast pytanie, czy za tym się coś kryje. Mateusz Morawiecki ma ambicje, jest silny, jest wyrazisty, potrafi rozmawiać, dyskutuje z liderami innych partii, więc pod tym intelektualnie też jako człowiek, który się wywodzi z uniwersytetu wolę rozmawiać z Mateuszem Morawieckim niż z Przemysławem Czarnkiem. To jest wyższa klasa intelektualna. Ale jeden, z uniwersytet znaczy jeden po uniwersytetach, a drugi z uniwersytetu. No tak, ale Morawiecki jest merytoryczny, jest bardziej konkretny, Przemysław Czarnek jest bardziej populistyczny, jest bardziej krzykliwy. E, jest... A woli pan rozmawiać z Raszsem, czy z Willą Plus? No więc właśnie, pani pytanie, no trochę tutaj rzeczywiście, trochę. no pamiętajmy też o tym, że Morawiecki Jasne. był premierem, który firmował różnego rodzaju patologii i sam ma już wstępne, ale jednak zarzuty, więc obydwaj ci wielcy rywale w Prawie i Sprawiedliwości znosą obarczeni dosyć poważnymi zarzutami, kryminalnymi też i moim zdaniem dobrze by się stało, gdyby odpowiedzieli za marnotrawienie środków publicznych, natomiast czy jest między nimi jakaś różnica to są walki frakcyjne. Z drugiej strony ja sobie wyobrażam, że w 2027, może 31, będzie rząd, w którym Donald Tusk będzie premierem, a Mateusz Morawiecki wicepremierem. Morawiecki sytuuje się w takiej pozycji, że on mógłby się właśnie dogadać z PSL-em, mogliby razem startować i wtedy sojusz z no, Koalicją już jakaś Obywatelską. No jest debata, prawda? Taka... Tak, jest otwarty, że on jest taki Jasne. właśnie taki właśnie otwarty na różne środowiska polityczne. Z Zandbergiem też przecież rozmawiał publicznie z Mencenem, więc, więc myślę, że Morawiecki jest bardziej otwarty od Czarnka, no ale sam łączył wszystkie środowiska pisowskie jako premier. Więc póki co myślę, że wiele z tego nie wynika. Poza tym, że Morawiecki no, sam zapracował na sondaż, w którym jest 5,1% chyba w tym sondażu zdobył i faktycznie z ale tego... A to jest dobrze jak na początek? Jak... Bo to jest pierwszy sondaż, który ocenia szansę politycznego projektu. Tak się zawahałam, bo przecież um, ludzie z otoczenia pana um, premiera Morawieckiego mówią, ależ dlaczego politycznego? To w ogóle nie jest nastawione na rozłam. Przecież jest tyle różnych frakcji, tyle różnych stowarzyszeń, można się um, porozumieć i rzeczywiście jakichś takich wyraźnych planów politycznych, a przynajmniej nie słyszymy o tym, prawda? Ja nie mówię, że ich nie ma. Chyba są, to znaczy myślę, że dobrze by się stało dla polskiej sceny politycznej, gdyby się rozczłonkowało Prawo i Sprawiedliwość, gdyby ta opozycja na PiS, IPO czy KO już teraz e, jakoś trochę znikła, być może to by trochę e, rozszerzyło debatę publiczną, być może mniej byłoby personalnego sporu e, między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim, być może e, PiSowi by spadło na przykład do 13%, a Morawiecki miałby 9% i wtedy może byłoby jakieś nowe otwarcie na polskiej scenie politycznej. Potem miał ja na przykład szczerze bym życzył e, polskiej scenie politycznej, powiem tak, jakiejś nowej partii liberalnej czy socjaldemokratycznej, która by zmniejszyła poparcie dla koalicji, a zarazem wszedłby jakiś nowy, e, świeży podmiot. E, wtedy ta debata publiczna może byłaby mniej personalna, bardziej merytoryczna, więc ja szczerze powiedziawszy życzę e, Mateuszowi Morawieckiemu, by założył ten nowy projekt, może by przyciągnął część Polski 2050, Paulinę Matysiak. Akurat to by pasowało do niego, to są ludzie, którzy mm -hmm. kręcą się wokół niego od jakiegoś czasu, może część PSL-u i takie nowe otwarcie myślę, że jak mówię, e, być może trochę by obniżyło temperaturę e, politycznego sporu, jak oglądam na przykład sam czasem. Nawet bywam to, co się dzieje w telewizji Republika, która strasznie jest do tego PiSu przywiązana i strasznie polaryzuje się z Donaldem Tuskiem. Więc pod tym względem nowy podmiot na scenie politycznej i rozczłonkowanie PiSu mogłoby trochę podnieść poziom. Czy dobrze zrozumiałam, że marzy się panu y, obniżenie sondaży Koalicji Obywatelskiej? Ja myślę, że dobrze by się stało, gdyby, y, gdyby pojawiła się w Polsce jakaś partia liberalna, konkurencja demokratyczna. Tak, prawda? po prostu konkurencja. Mhm. Przypominają mi się trochę, że jak przez scenę wtedy miałem paręnaście lat, ale na początku lat 90. tych partii było kilkanaście, było bardzo dużo partii, bardzo dużo partii było w parlamencie i dzięki temu też, to, to jest między innymi w Finlandii czy w Belgii, że mnóstwo podmiotów musi się dogadać, żeby powstał rząd. I jest w tym coś pozytywnego, że politycy uczą się rozmawiać, uczą się wypracowywać kompromisy, uczą się rezygnować z jakichś rzeczy po to, żeby osiągnąć inne rzeczy. I ta polaryzacja partyjna jest znacznie mniejsza niż w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy na Węgrzech. I wydaje mi się, że to służy jednak i debacie publicznej, i polityce. No jasne, ale to się pewnie w koalicji dzieje, bo y, czytam różne polityczne wypowiedzi, y, że właściwie, tu cytuję, właściwie kłócimy się o wszystko, no tylko w sytuacji Polski 2050, nie wiem czy możemy mówić o konstruktywnych sporach i czy koalicja jest gotowa na ultimatum Donalda Tuska wobec Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz? No, jeśli zagłosujecie za odwołaniem Henning-Kloski to koniec koalicji. No właśnie, wydaje mi się, że, że, że nie będzie końca koalicji, dlatego że jeżeli byłby koniec koalicji, to Polska 2050 po prostu by znikła. Nie ma poparcia obecnie, nie ma chyba możliwości nawet zebrania podpisów na przedterminowe wybory. Natomiast chyba źle się dzieje, że faktycznie nie ma jakiejś merytorycznej dyskusji o osiągnięciach pani Henning-Kloski. Przyznam się, że No To że... będzie w Sejmie. No tak, ale ona właśnie pewnie będzie trochę plemienna. Jak ja patrzę na ten rząd trochę z boku, też jako związkowie, jako dziennikarz, jako obywatel, to kilku ministrów jest złych, niewątpliwie. Na przykład minister Kulasek moim zdaniem jest bardzo słabym ministrem, który w ogóle nie dbał tę naukę. A właśnie, to pan trochę zdradził, ale y, y, y, przy okazji różnych rządów zadajemy naszym słuchaczom pytanie. Kim jest pan minister Kulasek? Kiedyś to pytanie dotyczyło pani minister, która zajmowała się albo miała sprawami obywatelskimi. W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości <grym> pytaliśmy słuchaczy o nazwisko ministra finansów, <grym> prawda? Bo to były takie osoby, o których było słychać Mniej, ale że mniej słychać wcale nie znaczy, że mniej robią. To może minister Kulasek po prostu działa swoim trybem i Otóż chyba nie Otóż nie minister Kulasek mało <laughs> mówi, bo chyba się boi, że jakby się wypowiadał, to groziłoby to kompromitacją. Mam takie poczucie, że w Polsce niestety dwa strategiczne segmenty rozwoju, jakim jest zdrowie i nauka są lekceważone. Nikt właściwie nie wie, kim jest ministra zdrowia, kim jest minister nauki, a to są dwa obszary funkcjonowania społeczeństwa i państwa, które de facto z perspektywy rozwojowej są mhm. najważniejsze. Badania, no dobrze, ale proszę mi pokazać kogoś, kto byłby, no powiem tak ogólnie, skazany na sukces w Ministerstwie y, Zdrowia. Przecież to są misje straceńcze. Y, co wiemy o pani minister zdrowia? No bo być może nie każdy pamięta jej nazwisko, ale pamiętamy, że jest menadżerem, że świetnie poradziła sobie w przypadku pomorskich szpitali, tak? Że wyprowadziła z długów przez konsolidację, przez na czym to mieli nie stracić pacjenci. A może tam jest po prostu... Może została taką sytuację że ona wymaga, nie wiem, i nakładów, i decyzji, i, i lat po prostu działania. I dlatego niewiele nie słyszymy na ten temat. Problem ze zdrowiem z poprawią jakości zdrowia społeczeństwa i z poprawą funkcjonowania ochrony zdrowia jest taki, że to jest obszar z istoty swej niepopulistyczny, Bo nie da się w 5 minut załatwić. Trzeba działać długofalowo. Kłopot z, z, z tym, że obecnie dostęp do części usług w ochronie zdrowia jest limitowany, że wydłużają się kolejki, szczególnie jak chodzi o profilaktykę. Wiąże się z tym, że no mamy cały czas echo covidowe. W latach 2020, 2021, 19, 2022, no głównie 2022, e, mieliśmy do czynienia z opóźnieniami wielu badań. Mieliśmy do czynienia z pogorszeniem jakości zdrowia polskiego społeczeństwa. Spadła długość życia mniej więcej półtora roku. Pojawiły się opóźnienia w operacjach i pojawiły się różne choroby, których wcześniej nie było. Zresztą dzisiaj właśnie taka trwała zmiana. Dzisiaj około 90% takich codziennych chorób to są choroby wirusowe. Wcześniej znacznie więcej było bakteryjnych. Mamy mnóstwo mhm. różnych objawów grypy. Mamy cały czas różne wersje koronawirusa i to są bardzo niebezpieczne choroby, bo one zostawiają różnego rodzaju skutki Uboczne, Po prostu inne schorzenia towarzyszące. I niestety polska ochrona zdrowia się nie przekierowała na, ten, na tę nową sytuację. E, Piotr Szumlewicz z nami. Dziękuję panu Dziękuję bardzo za komentarz. Powtórka programu Autopromocja Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna.